Słuchaliśmy, osłupiali. Pacułka i kamarz? A to dopiero. W głowie nie chce się mieścić, powiedział syfon. Ty? Razem z nim? Czy musiałeś to robić? Zasapałem wzburzony. No nie, ale... Ale te szaszłyki i ciacha, co? I pewnie czułeś się miło połechtany, że cwaniak ze starszej klasy postrach naszej budy sam osławiony szef gangu gada z tobą i ucztuje, jak z kumplem. Schlebiało ci, że nawet tacy dranie jak kamasznicy doceniają cię. No fakt. Ululali mnie jak bajbusa. Uśpili moją czujność. Byli tacy przyjaźni. Nie zdawałem sobie sprawy, co się za tym naprawdę kryje. Aż pewnego dnia to było tuż przed rozgrywkami eliminacyjnymi młodzików. Wspomnieli jakby mimochodem, że mają problem i zapytali, czy mógłbym coś zrobić dla nich, jak dla kumpli. Pucułka urwał zakłopotany. – No mów – zasapał Syfon. – Co cię tak zatkało? Wyduś wreszcie! Oni, – Oni chcieli, żebym przegrał dwa mecze. – Co takiego? – zatkało nas z przerażenia. – Powiedzieli, że jak postaram się przegrać... To mi się za to suto odwdzięczą. I przegrałeś? Tylko jeden. Ale i tak bym go przegrał, bo akurat nie byłem w formie. Ha, ale to jeszcze nic. Pacułka przygryzł wargi. Posłuchajcie, co było dzisiaj. Niby zjadłem w domu śniadanie, ale bardzo wcześniej. W dodatku chude, więc już po paru godzinach w szkole kiszki mi marsza grały. Dlatego wyrwałem się z waszej asysty i pobiegłem na górę do modelarni. Byłem tam umówiony z kamasznikami. Zapowiedzieli, że z okazji zawodów przygotują specjalną wyżerkę dla mistrzów, żeby pokrzepić ich siły no, Rzeczywiście wyżerka była na medal, ale wstydziłem się jeść zbyt dużo i łapczywie, bo Pompkowski mi się przyglądał On też tam był i jadł Nie powiem, sympatycznie było, porozmawialiśmy, pożartowaliśmy Dopiero gdy Pompkowski wyszedł, poczułem się nieswojo Kamasznicy od razu otoczyli mnie, a Józek zagaił do mnie ostro Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia Domyślacie się, jaka to była propozycja Miałem przegrać z Pompkowskim, a za to dostać tort trzy razy większy niż zwycięzca dzisiejszych zawodów i wyszerkę do końca roku Ale tym razem z miejsca odmówiłem, choć czułem, że to się dla mnie może źle skończyć jeszcze mam odrobinę honoru, wykrztusiłem przez ściśnięte gardło. Możecie mnie uznać za głupca, ale nie zrobię świństwa tym, którzy postawili na mnie. Przez pół godziny próbowali mnie zmiękczyć, ale, ale się nie zgodziłem. Nie przekupicie mnie, powiedziałem. Nawet gdybym dostał tyle dolarów, ile zarobili przez rok tacy tenisiści jak Egberg czy Courier, nie sprzedam tego meczu. Wtedy kamasz dał znaga, jego ludzie rzucili się na mnie, związali i wynieśli w dywanie. Dalej już wiecie. Musieli mieć cały plan z góry przygotowany. Widzicie teraz, że nie mogę powiedzieć magnificencji ani pani Olkuszowej, ani nikomu o kamasznikach, bo oni by z kolei opowiedzieli o mnie, jak łaziłem do nich na wyżerkę, jak im ptysie jadłem z rączki, jak mnie przekupywali, Mogliby nawet zbujać, że tym razem też chciałem sprzedać mecz, tylko pokłóciliśmy się o cenę. A, wy jeszcze nie wiecie, do czego oni są zdolni. Różne kity na mój temat mogliby wciskać, wrobić mnie w najgorsze afery. Milczeliśmy zdruzgotani. Do licha, więc taka jest prawda. Chluba naszej klasy, nasz idol, nasza duma, nasz wzór W żałosnych układach gastronomiczno-kulinarnych z kamaszem Dokarmiany przez wrogów, przez fanów nieprzyjacielskiej drużyny W wiadomym zdradzieckim celu Co za hańba On ma rację, mruknął wreszcie syfon Mamy związane ręce Prawda nie może być ujawniona Pucułka byłby ośmieszony. Wyszłyby na wierzch wszystkie te wstydliwe rzeczy. A co z klasą? Klasa musi mieć swojego bohatera, swojego rycerza, bez skazy i zmazy. Kogoś takiego jak Hubert Pucułka. Nie można go jej pozbawić. Upadłaby, straciłaby ducha. W końcu tak mało ma powodów do uciechy, a jeszcze mniej do dumy. Zaraz poruszyłem się, więc mamy zataić jego grzeszki? Tak naprawdę będzie lepiej, powiedział Syfon. Krótko mówiąc, mamy nabrać wody w usta? Dokładnie tak. I wciąż nie odginamy się? Jeszcze nie. Przygryzłem wargi. Przepraszam bardzo, powiedziałem. Ratować twarz i honor, pucułki, to ładnie, to szlachetnie. Ale czy pomyślałeś, co z nami? No cóż, musimy jakoś przełknąć te żabę. I znów wszystko od początku. Znów to beznadziejne boksowanie z rzeczywistością, a ja już myślałem, że wyszliśmy na prostą. Taka okazja zmarnowana. Łzy stanęły mi w oczach. Dziwne, ale tym razem to ja się rozkleiłem, a syfon zachował zimną krew. Nie płacz, westchnął ciężko. Okazję tośmy zmarnowali już na wstępie – gdyśmy zlekceważyli zajączki Łapusiewicza i nawet gdybyśmy mogli teraz stanąć przed Magnificencją, to na dobrą sprawę czym mielibyśmy się pochwalić? No, powiedz sam uczciwie. To przecież nie my, ale znów Dudek rozwiązał zagadkę. To on jest tutaj głównym bohaterem. Umilkłem. Syfon miał rację. Dziwnie łatwo zapomniałem o tym zasadniczym fakcie – – Tak, znów Dudek, nie my. – To już trzeci raz – powiedziałem ponuro. – Myślisz, że warto próbować po raz czwarty? – Czwarty, piąty i dziesiąty, jak będzie trzeba – odrzekł twardo. – Ale nie martw się. – Sam mnie przecież zeszłym razem pocieszałeś – utkwił wzrok w ciemnej bryle szkoły majaczącej jak wielki bunkier za drzewami. – w tej strasznej budzie sprawy jadą szybko. Czuję, że niedługo znów się nadarzy okazja. I tym razem rozplączemy zagadkę już bez niczyjej pomocy. To jak w końcu będzie ze mną? Przypomniał o sobie zniecierpliwiony pucułka. Magnificencja będzie mnie pytać pan Pilecki i pani Olkuszowa też. Co im powiedzieć? Nic, mruknął syfon. Ani słowa o kamasznikach i porwaniu. I wy też nie powiecie? Nasz idol wyraźnie miał wątpliwości. Przecież słyszałeś, cośmy postanowili, zdenerwował się Syfon. Przez twoje haniebne konszakty z kamaszem mamy ręce związane. Ty też nie powiesz, Bąbel? Czempion Pucułka chciał się na sto procent upewnić. Ani mru, mru podniosłem dwa palce do góry. To będzie nasz mały sekret. Ale coś przecież muszę im powiedzieć. Będą chcieli wiedzieć, gdzie się podziewałem tyle czasu. Powiesz, że spacerowałeś tu niedaleko, w Starej Alei. Bo miałeś dość szkolnego hałasu, dodał Syfon. Potrzebowałeś ciszy i odprężenia. Kontaktu z przyrodą. O, o właśnie, podchwyciłem. Koniecznie zasuń magnificencji o kontakcie z przyrodą. To się jej spodoba. – Wy jesteście naprawdę równymi kolegami – wzruszył się Pucułka. – Bardzo wam dziękuję. – Nie masz powodu dziękować – zirytował się Syfon. – Nie dla ciebie to robimy. Dla nas jesteś ptysiowym pentakiem, niegodnym łasuchem, małym kapłonem podjadkiem. dorzuciłem. – Smarkatym fąflem niezasłużenie wyposażonym przez bozie w talent – zapał Syfon. – Robimy to tylko dla klasy. I dlatego, że wstyd nam za ciebie, dokończyłem. Pucłka się zaczerwienił, ale zniósł dzielnie i bez protestu krytykę. Naprawdę mi przykro, wymamrotał. Wiem, że liczyliście na inne zakończenie. Popsyłem wam przyjemność, spaskudziłem akcję, a ona miała dla was specjalne znaczenie. Oczy mu zwilgotniały, patrzył na nas, autentycznie zbolały. Czy mogę coś dla was zrobić? W czymś pomóc? Wygraj mecz, powiedziałem. To jedno masz tylko do zrobienia. Nic innego w tej chwili nie jest ważne, rozumiesz? Chyba zrozumiał dobrze. Nie minęło pięć minut, a stał już przed obliczem magnificencji. Po dziesięciu udzielał wywiadu radiu i telewizji. Po dwudziestu był już po badaniach komisji, która stwierdziła, że nie ma żadnej wysypki i donos był fałszywy. W niecałą godzinę później zwyciężył w trzech setach Pompkowskiego, a w pół godziny potem nasza klasa w liczbie trzydziestu osobników ucztowała już u Geberta na świeżym powietrzu w ogródku. Siedzieliśmy przy jednym stoliku ja, syfon, dudek i pucułka. W pewnej chwili na ciemny plaster czekoladowego tortu padła plamka świetlna podobna do słonecznego zajączka. – Patrzcie – zażartował Dudek. Znów ktoś sygnalizuje. Syfon poderwał się od ruchowa, a my parsknęliśmy śmiechem. Nauka nie poszła w las. Tym razem był to jednak tylko odblask od lusterka rowerzysty, który przejechał opodal. Nie śmiejcie się, powiedział poważnie Dudek. To był odruch prawidłowy. Wielu ludzi jest w kropce i wysyła różne sygnały. Nie należy ich lekceważyć. Trzeba spróbować je odczytać.